Witamy wszystkich bardzo serdecznie, wybiła godzina 11, czas więc na audycję Maszczy Życia w Radiu Luz. Adam Berdzik. Miło Szymczak, dzisiaj audycja jest wyjątkowa, bo u nas rzadko się pojawia ktoś więcej niż my, więc pewnie już się nami zdążyli się znudzić, ale dzisiaj to zmieniamy, na szczęście mamy gości. W związku z no niecodziennym wydarzeniem, albo corocznym. Tak jest, e, Nieco coroczne wydarzenie to już dziesiąta edycja Beat Festiwalu, bo dzisiaj będziemy rozmawiali właśnie o Beat Festiwalu. E, z nami są organizatorzy całego wydarzenia, Szymon Werkowski. Cześć. I Ilona Syrotiuk. Cześć z Iloną i z Szymonem jeszcze sobie porozmawiamy na temat tego, co zobaczycie na, bit, na Beat Festiwalu, kogo będziecie mogli spotkać, czego się nauczyć, a też co pograć. Także zostańcie z nami, bo gramy do 12.00. W Marsz Życia dzisiaj rozmawiamy o wydarzeniu na Politechnice Wrocławskiej, jakim jest Beat Festival, który w tym roku odbywa się już po raz dziesiąty. Z nami w studiu są Ilona i Szymon, którzy wiedzą o nim więcej. No właśnie, wytłumaczcie naszym słuchaczom, bo też nie wszyscy być może są na bieżąco, może niektórzy są studentami pierwszego roku i jeszcze o tym nie wiedzieli. Czym właściwie jest Beat Festival? Beat Festival to jest festiwal informatyczny. To jest fajna opcja na spędzenie czasu. Składa się on z dwóch dni. Pierwszego dnia jest część merytoryczna. Tam można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, będą wykład wykłady, warsztaty, yy, organizować je będą firmy, które z nami będą współpracowały a drugiego dnia... Drugi dzień to jest tak w, w zasadzie noc i wtedy po prostu o 21 czy gdzieś tam w godzinach nocnych przycho przychodzimy razem i robimy, no taki jakby to powiedzieć napad na SKS, czyli całą noc spędzamy w SKS-ie, e, gramy w gry, oglądamy sobie turnieje finałów gier, tych takich większych i można też spędzić czas ze znajomymi na planszówkach czy jakichś innych grach, spędzić całą noc po prostu ze znajomymi na jakiejś dobrej rozrywce. Jeszcze tutaj wydaje mi się, że do gier przejdziemy, ale chciałem, żebyście nakreślili nam ramy czasowe, bo żeśmy w sobie nie wspomnieli. Festiwal zaczyna się 23 maja i gdzie, może, gdzie musimy przyjść, żeby uczestniczyć w festiwalu? Do jakiego budynku? Tak, 23 maja, to jest czwartek, odbędzie się ta część merytoryczna. To będą wykłady, warsztaty, one będą się odbywały w różnych salach na Politechnice. Więcej szczegółów możecie znaleźć na naszym fanpage'u czy stronie internetowej Beat Festival. A drugi dzień, czyli ta część rozrywkowa Odbędzie się w sks e, Proszę powiedzcie mi, czy muszę być studentem Politechniki Wrocławskiej, czy w ogóle studentem Żeby uczestniczyć w waszym festiwalu? Nie, nie, żeby uczestniczyć w, samym, w samych e, Większych turniejach e, W drużynie pięciosobowej, Muszą być trzy osoby z Politechniki Wrocławskiej Natomiast wstęp na samo wydarzenie Na e, granie takie wolne, mniejsze e, I różne gry planszowe Nie trzeba być studentem Przyjść może każdy, nawet spoza uczelni Właśnie, Beat Festival to jest też dobry sposób, żeby zobaczyć Politechnikę nocą, bo zazwyczaj yy, o 9 już wieczorem zamykamy tutaj podwoje uczelni wszystko się zamyka, wszyscy idą do domu, a tymczasem to takie wydarzenie dość wyjątkowe, no bo rzadko mamy okazję właśnie się znaleźć tutaj na kampusie właśnie o w nocy. Dlaczego takie pomysły nocne? Czemu to się nie dzieje w ciągu dnia? W zasadzie warsztaty są oczywiście za dnia, bo wtedy lepiej funkcjonujemy, a w nocy chcieliśmy, jakby to powiedzieć, dopasować się do graczy, bo wszyscy wiemy, że umysł gracza najlepiej działa nocą, tak samo mniej więcej koncentracja i to jest taki bardziej szalony pomysł, żeby złamać takie codzienne bariery, kiedy przychodzimy na uczelnię i uczelnię widzimy tylko za dnia. Chcemy właśnie pokazać tą uczelnię nocą, jak to wszystko wygląda i pokazać, że uczelnia nocą nie musi być nudna i opustoszała. Adam pytał właśnie o, o studentów, a ja pytam, czy gracze, czy to muszą być gracze, żeby przyjść na festiwal, czy tylko gracze będą mogli znaleźć coś dla siebie, czy też ktoś, kto z grami nie jest na co dzień zaznajomiony? Absolutnie, tam może przyjść każdy, znajdziecie coś dla każdego, będzie część strefa retro, będą gry planszowe, będzie ta część merytoryczna, nie tylko dla informatyków, ale także dla początkujących. Dlatego każdy tam znajdzie coś dla siebie na pewno. To jest to fajna okazja na spędzenie czasu, inaczej niż co tydzień. To też jest początek weekendu, także ta noc myślę, że jak dla studentów jest fajną okazją i opcją. Słuchajcie, żeśmy porozmawiali, trochę właściwie zahaczyliśmy temat gier komputerowych i mam nadzieję, że zaraz do niego wrócimy, bo on bardzo się wpisuje, Panie Miłoszu, akurat w naszą audycję w Maszczy Życia, której właśnie słuchajcie, także zostańcie z nami i zaraz wracamy do rozmowy z Szymonem i Dzisiaj w maszy Życia rozmawiamy z Iloną i Szymonem z Best Wrocław, z organizacji studenckiej Best Wrocław, która już pod koniec maja, między 23 a 24 maja, organizuje we Wrocławiu, tutaj u nas na Politechnice, Beat Festival. I porozmawialiśmy sobie chwilę o tym, kto może przyjść okazuje się, że właściwie każdy może przyjść, jeśli tylko interesujecie się trochę nowymi technologiami, ale ja chciałbym, jako że jesteśmy audycją małych a komputerowych, i ciężko nie zapytać naszych gości na temat właśnie gier, bo wspomnieliście, że będą duże turnieje, do których można się zapisać, nawet w tym momencie można się zapisać do turnieju League of Legends i w TSGO, Dobrze rozumiem? Tak, tak. Moi zapisy są otwarte do 31 marca. Oczywiście drużyny powinny, powinny być pięcioosobowe i trzy osoby powinny być werskie. I jak wyglądają eliminacje? W sensie to są zapisy już od razu na turniej na miejscu, czy wcześniej trzeba jeszcze będzie coś rozegrać? Tak, na początku są eliminacje przez internet. 31 maja, 31 marca kończymy zapisy, 1 kwietnia zaczynają się eliminacje internetowe, czyli nasi my jako organizatorzy będziemy sprawdzali przebieg turniejów w internecie, drużyny będą y, między sobą grały w fazach grupowych, a później drabinkowych i na czas półfinału wszystkie te drużyny, które przyjdą do półfinału zarówno z CS-a jak i z Lola stawią się u nas właśnie w SKS-ie, żeby pokazać swoje umiejętności przed wszystkimi, którzy przyjdą też na ten Beat Festival oraz na streamach. A ja tylko zapytam, są, przewidujecie jakieś nagrody dla zwycięzców turniejów? No pewnie, co roku są nagrody i to całkiem fajne. Okej, okay, czyli jeśli nawet nie specjalnie się interesujecie informatyką, ale gracie w LOL albo w CS, to może e, końcówka maja to będzie właśnie wasz czas e, na Politechniki Wrocławskiej. Ale rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na, anteną, e, na antenę, że CS i LOL to właściwie tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o atrakcje jakie przygotowaliście, jeśli chodzi o gry same komputerowe. E, bo wiem, że, że jeszcze kilka innych tytułów też się pojawi. Jakie? Tak, oprócz tego, oprócz Lola i cs -y, na samym, jakby to powiedzieć, bicie w SKS-ie każdy, kto, kto będzie się rejestrował, będzie miał okazję zapisać się do zawodów z fif Guitar Hero, Guitar Hero, OSU jeszcze też pamiętam, że jest. Wspomniałeś o Mortal Kombat, czy już powtarzamy się? Nie pamiętam, ale prawdopodobnie Mortal Kombat też będzie. Okay. Także na te turnieje można się zapisać podczas rejestracji i do tych turniejów akurat nie potrzeba być w ogóle studentem żadnej uczelni. Można przyjść, zarejestrować się, podać imię, swój nick i można wziąć udział w turnieju, w którym, w których też, też turniejach też są przewidziane nagrody zainteresowało mnie to OSU, bo Adam długo nie wiedział, że taka gra w ogóle istnieje, a się okazało, że OSU to jest... Polacy kiedyś byliśmy. strzami w OSU. Że to jest jakaś gra. <laughs> że to jest jakaś gra, tak. To mnie zainteresowało. Yy, ale nie wiem, czy ktoś tak z, z, powiedzmy z miejsca w ogóle weźmie to, w tej to grze. Może to może jest... po trzech słowach byś mi już przypomniał nam wszystkim, a na czym polega ta gra. No no to po prostu jest gra rytmiczna, która to się już jest hero, że jednak stosujemy do grania w nią mysz i klikamy i przyciągamy i wykonujemy różne gesty myszą do rytmu utworu, więc gra wydaje się prosta, ale tak w praktyce to jest jednak, no wymaga mistrzostwa i naprawdę sporo refleksji. Słuchajcie, ale bitwy, festiwal to nie tylko są jakby gry komputerowe i nie tylko wykłady i nie tylko spotkania z jakimiś wartościowymi ludźmi, ale też gry planszowe. Wiem, że będzie można pograć sobie u was w bicie podczas, podczas bitw festiwalów planszówki. Rozmawiałem z wami, że to mówicie, że to będzie niewyobrażalna ilość planszówek, czyli, czyli co? Czyli ryzyko, czyli monopol, czyli czyli co, Grał Tron, co jeszcze, co jeszcze spotka takiego takiego chłopaka jak ja, który powiedzmy będzie chciał zajrzeć tam do was, do SKS-u. Niestety nie możemy na razie zdradzać konkretnych informacji na temat tego, jakie gry będą dostępne, ale na pewno będzie to spora ilość tych gier i nawet jeżeli ktoś nie zna zasad, będą tam osoby, które zawsze będą mogły te zasady wytłumaczyć yy, i każdy znajdzie dla siebie jakąś grę, która go interesuje. Będą na pewno jakieś te popularne gry, w, który, w które grę każdy, ale będą też takie gry, z którymi być może spotkacie się pierwszy raz i fajnie będzie zobaczyć o co w niej chodzi. I tak bit grami stoi. Wszyscy chyba, którzy brali udział w poprzednich edycjach wiedzą, że to przede wszystkim gry wideo, ale nie tylko i o tym nie tylko opowiemy za chwilę audycji masz życia. Naszymi gośćmi są Ilona oraz Szymon z organizacji Best Wrocław i rozmawiamy dzisiaj na temat Beat Festiwalu, który właśnie przez Best jest organizowany. W tym roku odbędzie się on pod koniec maja na Politechnice Wrocławskiej. Oczywiście jak co roku w SKS-ie między innymi, ale przed tym wszystkim, przed tą nocą właściwie, która jest takim głównym wydarzeniem, bo to się tam się kumuluje właściwie wszystko, co się działo wcześniej. To jeszcze mamy specjalny dzień, który poświęcony jest przede wszystkim tym, którzy są zainteresowani w jakiś sposób nowymi technologiami, też informatyką, bo będzie dzień cały poświęcony warsztatom. Jakie to będą warsztaty, w co celujecie, jakie rzeczy planujecie dla uczestników BIT Festiwalu w czwartek? Tak, to więc tak jak już wcześniej wspomniałam, naszym głównym celem jest to, żeby każdy mógł z tego skorzystać i ktoś, kto jest na pierwszym roku jeszcze nie do końca widzi swoją drogę w przyszłości związaną z informatyką i taki, który już może jest na piątym roku i potrzebuje czegoś bardziej sprecyzowanego. No właśnie, także staramy się zrobić różne poziomy tych wykładów, warsztatów. No i niedługo ruszy, ruszą zapisy, tak żebyście mogli śledzić dokładnie, co was tam zainteresuje. Szymon wam właśnie opowie jeszcze dokładnie o tematyce. Z tematyki nie możemy na razie zdradzić zbyt wiele rzeczy, ale możemy tylko powiedzieć, w jakie rzeczy celujemy. No, możemy powiedzieć, że będą, będą to rzeczy związane z game developmentem, e, a także z web developmentem. E, firmy oraz koła będą opowiadały mniej więcej, jak wygląda praca nad różnymi projektami. E, bardzo nas, nas interesuje też na przykład technologia internetu rzeczy, czy automatyzacja i pewnych, e, pewnych procesów, więc będziemy pr starali się też zapewnić takie warsztaty. Jeszcze chciałabym dodać, że w tym roku po raz pierwszy organizujemy również ankietę rekrutacyjną. To znaczy firmy dadzą nam e, informacje, które potrzebują od swoich pracowników. E, my taką ankietę dla was stworzymy, będziecie sobie mogli ją wypełniać. Później ewentualnie może firma się wami zainteresuje i być może zaowocuje to pracą w przyszłości. No, no, słuchajcie, bo... czyli jeśli macie wolny czwartek, wolny piątek i właściwie całą, całą piątkową noc i e, lubicie sobie pograć na, na komputerach, na konsolach, lubicie planszówki i jeszcze możecie znaleźć fajną pracę. E, także Beat Festival wydaje się e, idealnym miejscem. Wspomniałeś jeszcze, Szymon, o o temacie bezpieczeństwa w sieci. To jest wydaje mi się dosyć, dosyć głośny temat ostatnimi czasy. Tak, Co chwilę słyszymy o tym, że albo a to z Sony zniknęły nasze dane, a to z banków tak, zniknęły Tak, gdzie byli ci eksperci bezpieczeństwa wtedy? Właśnie, gdzie, właśnie, chyba wszyscy będą na bicie. No <głos> chyba dopiero się będą szkolić na bicie. Dokładnie, no to jest tematyka bardzo jakby to powiedzieć na czasie, tym bardziej, że u nas na Politechnice jest nowo otworzony kierunek właśnie związany z bezpieczeństwem w sieci i to jest rzecz, która jest, to jest tak jak basista w utworze. Nikt, nie, nikt go nie widzi, dopóki nie przestanie grać. Tak samo jest z bezpieczeństwem w sieci. Jak coś zaczyna psuć, no to jak się psuć, to widzimy, że jednak tego potrzebujemy. No tak, te, te ostatnie afery, które słyszymy cały czas, że gdzieś tu wyciekły dane w jednym sklepie, w drugim, w jakimś innym serwisie, to wszystko jest ważne. W grach również, w grach przecież często zdarza się, że e, ludzie próbują e, gdzieś jednak oszukiwać w rozgrywka sieciowych. A, zwłaszcza, że teraz właściwie normalnym jest, że podajemy nasz numer karty, albo podłączamy do banku usługę, na przykład typu Sony, żeby ja. łatwiej i wygodniej sobie kupować gry przez internet Ej, a tymczasem może to nas kosztować naprawdę e, nie tylko grę, ale też całe, całe życiowe zarobki, powiedzmy. No tak, to brzmi jak e, nudny dzień warsztatowy, ale moim zdaniem to jest wszystko w jakiś sposób dąży do gier, bo przecież web development czy game dev to, to są oczywiste rzeczy, które się z przemysłem growym łączą. Jeżeli ktoś chciałby e, do tego zajrzeć od tej drugiej strony, od kuchni, nie już jako odbiorca, jako gracz, a jako twórca, to też e, jak najbardziej wartościowe e, Wykładam, Myślę, że jak już udostępnicie pełną listę i zapisy na te warsztaty, to z pewnością będzie można znaleźć tam coś dla siebie i też coś dla siebie w ten czwartek wybrać, żeby uczestniczyć w pełni i bawiąc się i ucząc. W dzisiejszej audycji Maszczyczycie rozmawiamy z Szymonem i Iloną z organizatorami 10. edycji BitFestiwalu. Festiwalu, przypomnę tylko między 23 a 24 maja tutaj na Politechnice Wrocławskiej w SKS-ie. Porozmawialiśmy już sobie trochę o grach, trochę o warsztatach i chciałem po prostu zapytać, co jeszcze, jakie atrakcje niekoniecznie może tylko i wyłącznie związane z devem czy, czy z grami przygotowaliście dla, dla uczestników? No to tak, staramy się właśnie o laser taga. Myślę, że to może być ciekawa propozycja dla wszystkich, wszyscy lubią troszkę się pobawić i pobiegać e, poza siedzeniem przed komputerem. E, także jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to będziecie mogli skorzystać także z laser taga. Oprócz Lizertaga będzie też stanowisko wiara dla tych, którzy chcą się zanurzyć w rzeczywistość wirtualną. Oprócz tego będzie strefa gier retro, więc każdy będzie mógł się cofnąć. A jeśli jeszcze wtedy się nie urodził, to zobaczyć jak nasi poprzednicy grali i bawili się przed komputerami. Oprócz tego jeszcze trzeba powiedzieć, że coś, czego nie było w poprzedniej edycji, ani też dwa lata temu, będziemy mieli przez całą noc otwartą kawiarnię w sks -ie. Więc jeśli ktoś potrzebuje czegoś, e, jakiejś kawy na obudzenie, no to będzie to... No tak, dostępne. to jest bardzo ważna rzecz, faktycznie. Rok temu dwa lata temu trzeba było gdzieś tam zrobić e, wieczorne podróże e, po, po mieście tutaj na kampusie ciężko sklep, a tymczasem e, kawiarnia na, na miejscu. Idealny, idealny sposób, żeby spędzić właśnie piątkowy wieczór e, z bestem na bit festiwalu. W Miłoszu już macie pierwszego uczestnika, na pewno. <śmiech> tak, to się czekasz będą się jakieś ciastka, e, ale, ale na się... na pewno, na pewno jestem pewien, że Miłosz chciałby się dokładnie dowiedzieć na temat e, zapisów do turnieju, bo to widzę w jego oczach e, coś, czego bardzo kręci. Już nie może się doczekać, kiedy walnie kilka w cs na przykład. To jak z tymi zapisami? Tak, także zapisy trwają cały czas. Możecie się zapisywać do końca marca, czyli do 31 marca. Eee, A gdzie jeszcze tego poprosz, jaki możesz mi powiedzieć? No, zapisać się można na naszej stronie internetowej bit.best.wroclaw.pl No i tą stronę możecie znaleźć też na fanpage'u naszym Beat Festival. Trzeba też dodać, że jeżeli nie macie całej drużyny, bo czasami ciężko jest o pięciu graczy, to możecie się do nas odezwać, my wam na pewno pomożemy. Myślę, że dla niektórych może być ciężko znaleźć tych trzech ludzi z Politechniki, no bo jeżeli ktoś tam w ogóle nie ma kontaktu z naszą uczelnią, chociaż wątpię, zawsze się ma znajomych z Politechniki, ale myślę, że to jest taki dobry sposób, żeby się dokoptować do, do drużyny, jeżeli się jest samemu. To są zapisy do turniejów, ale jestem też ciekaw, kiedy będzie wiadomo już, jakie warsztaty się pojawią, jakie wykłady, jakie prelekcje i kiedy będzie się można na nie zapisywać. Postaramy się podać te informacje jak najszybciej możemy. Myślę, że do początku maja na pewno znajdziecie te wszystkie informacje na naszej stronie internetowej oraz na fanpage'u, ale zachęcam do śledzenia naszego fanpage'u i jak tylko będziemy mogli już podamy te informacje. Okej, okay, to może jeszcze przejdźmy do takich podsumowujących informacji o Beat Festiwalu, bo już wiemy, że jest strona beat.best.pl, jest fanpage na Facebooku z tego co wiem, to jest wydarzenie osobne, więc wszystko można śledzić a jeszcze powtórzmy może gdzie i w jakich terminach się odbędzie cała impreza. Cała impreza odbędzie się w SKS-ie 24 maja z piątku na sobotę w nocy natomiast w czwartek 23 maja odbędą się warsztaty będą się one odbywały na całym terenie Politechniki w różnych salach wykładowych. Terminy i miejsce każdego warsztatu będzie podane na stronie internetowej. Także słuchajcie, jeśli nie macie sobie, nie macie planów na końcówkę e, maja między 23 a 25 powiedzmy, żeby sobie ten jeden dzionek na dojeście do siebie zarezerwować, e, interesujecie się bezpieczeństwem w sieci, interes interesuje was w ogóle informatyka e, i lubicie jeszcze sobie pograć przy okazji. E Przede wszystkim pograć. Lubicie e, sobie pograć turniejowo, to Beat Festival e, między 23 a 24 maja to na pewno będzie e wydarzenie dla was. My dziękujemy bardzo naszym gościom. Dziękujemy również. My z miłością będziemy się żegnać i w takim wypadku chyba co, pozostaje nam się pożegnać i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć.